Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Poniewidzialna Jego istota, to jest wiekuiste, Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłom, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu czynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serca pogrążyło się w ciemności. Myślę, że jeszcze mówiąc o tym, nie wstydzę się Ewangelii, to gdyby ten człowiek, który mnie wtedy zabrał na drodze, w dniu, kiedy się nawróciłem, gdyby on się wstydził powiedzieć coś o Bogu, gdyby wstydził się powiedzieć wierze w Jezusa, to tym samym nie nawróciłbym się. A więc, kiedy się nie wstydzimy, to wtedy też i przez nasz współudział ktoś może zostać zbawiony. Zawsze jest to jakaś bariera do przejścia, kiedy trzeba się przyznać do Boga, ale... Wiemy, że to nie chodzi tylko o nasze zdanie, ale chodzi o to, że za tym stoi Wielki Bóg. I w ten sposób stajemy się jak gdyby takim kanałem, przez który ta prawda płynie. Choćby niewielkim strumieniem. Bo wiemy, że wiara porównana jest do ziarnka gorczycy, czyli, czyli do takiego maleńkiego ziarenka, a jednak y, wiemy, że z tego... Y, y, ta wiara, choćby jest taka mała, to jednak ma możliwość przenoszenia gór, a więc za tym stoi wielka moc. Właściwie ten wiersz już żeśmy omawiali, ale chciałem jeszcze do tego najpierw Żyda, potem Greka coś powiedzieć krótko. Ewangelia tak naprawdę była w pierwszym rzędzie skierowana do narodu wybranego. Czyli do Żydów, do potomków Abrahama. Dlatego, że jak wiemy on, ich Bóg suwerennie wybrał. Oni mieli Pisma, oni mieli świątynię, oni mieli kapłanów. I ta dobra wieść o tym, że już to jarzmo tego prawa ma być zniesione, była do nich. Tym niemniej oni tego nie przyjęli. Swoją drogą pomyślmy, gdyby tutaj nie było napisane Żyda, a na przykład Polaka, byśmy czuli się bardzo dumni. E, Żydzi czują się dumni e, będąc Ludem Bożym. Ale widzimy, że e, to ich też zwiodło. Najpierw Żyda. E, dokładnie takimi słowami też i e, to było, jeśli dobrze pamiętam, w Antiochii Pizydyjskiej, gdzie e, Paweł mówi 13 wierzdziej apostolskich, 13 rozdział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 czyli mieszkankę okolic Tyru, czyli z Libanu, nazywa psem, a Żydów nazywa dziećmi. Zobaczmy, jaka jest rozpiętość pomiędzy naszymi dziećmi a psami. Tak i Żydzi uważali siebie za kogoś, a wszystkich innych za nic. Ale widzimy, że Ewangelia najpierw zwróciła się do Żydów jednak oni tego w ogólności nie przyjęli i potem, zresztą taka była myśl Boga od początku, się, zwróciła się ta Ewangelia, tutaj jest konkretnie e, e, narodowość grecka wymieniona. Było to wtedy e, no, mocarstwo, e, ale e, to oznacza, że to się po prostu rozszerza. Już nie chodzi tylko o to, że Grecy... Nie chodzi o to, że Rzymianie, ale chodzi o to, że wszyscy ludzie w ogóle. To znaczy, że Ewangelia zwraca się do wszystkich. To tym bardziej teraz, my będąc tymi psami, mamy przywilej stać się dziećmi Bożymi. To jest naprawdę jeszcze większy krok, kiedy sobie to uzmysłowimy. I dalej mamy ten wiersz 17 który mówi o tym, że ta usprawiedliwienie Boże, czy też sprawiedliwość Boża w Ewangelii objawiona jest z wiary, czy przez wiarę. Tu jest takie wyrażenie z wiary w wiarę. To znaczy, mówiąc tak bardziej po polsku, przez samą wiarę, czyli przez wiarę od początku do końca. To znaczy, że Bóg uznaje za sprawiedliwego tego, kto wierzy. I kropka. Nie tylko wierzy plus jeszcze coś, ale przez sam fakt e, zaufania czy uchwycenia się tej prawdy Ewangelii, czyli e, śmierci Chrystusa za nas grzeszników i usprawiedliwienia przez Jego ofiarę, e, że taki człowiek e, tym samym jest sprawiedliwy w oczach Boga. E, to znaczy, że my jesteśmy e, sprawiedliwością Bożą. Jak to czytamy w drugim liście do Koryntian, e, w piątym rozdziale, 21 wiersz. E, jeśli e, Pan Jezus, ten, który był tym czystym barankiem, tym doskonałym barankiem, e, umarł za nas, to my tym samym, wierząc w Niego, stajemy się tacy czyści jak. On. A być sprawiedliwym to znaczy, że nasze konto jest zupełnie czyste, wymazane. To nie znaczy, że można nas powiedzieć byliśmy kiedyś grzesznikami. Bóg tego już nie widzi. Jeśli ktoś wyjdzie z więzienia, to nieraz mówimy były więzień. Tak jakby jeszcze ta plama gdzieś na nim jest. Chociaż już przecież swoje odsiedział. Ale w Chrystusie Jesteśmy usprawiedliwieni, jesteśmy sprawiedliwi, czyli tak, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. I ta sprawiedliwość Boża w Ewangelii objawiona jest z wiary w wiarę. Czyli Bóg podjął taką decyzję, że tylko ten, który uwierzy ja go uważam za sprawiedliwego i to już nieważne, co my o tym myślimy czy nieważne, co inni o tym myślą, ale Bóg o tym zapewnia. O tym też czytamy w liście do Rzymian, tym samym, trzeci rozdział, dwudziesty szósty wiersz. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie.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 Ogólnie rzecz biorąc, w ludzkim umyśle, ta rzecz wydaje się niesprawiedliwa. Ponieważ przekreśla wszystkie nasze różnice, jakie są pomiędzy nami, że ktoś jest lepszy, gorszy, lepiej wykształcony, niewykształcony, ma lepsze cechy charakteru, inny ma gorsze cechy charakteru. Jeden jest z lepszej rodziny, drugi jest z gorszej rodziny. Możemy takich różnic podać tysiąc, ale to wszystko nie ma znaczenia i również nasze starania inne nie mają znaczenia, ma znaczenie tylko ten fakt zaufania Ewangelii. I w takiego człowieka Bóg uznaje sprawiedliwego. Dla y, większości ludzi, czy w naszej naturze tak jest, że my się z tym tak naprawdę nie chcemy zgodzić, ale taka cudowna jest Ewangelia. Wszystkie inne różnice pomija, a tylko tę jedną bierze pod uwagę. Wierzysz lub nie. Z wiary w wiarę. Tak na marginesie można powiedzieć, że to oznacza także dla nas wierzących, że ta wiara powinna wzrastać. Czyli z pewnej miary wiary, jako ludzie już wierzący, możemy zrobić krok naprzód i ta wiara może się powiększyć. Czyli coś, co wcześniej wydawało się dla mnie nie do przyjęcia, w pewnym momencie na tyle wiara moja wzrosła, że mogłem pójść z Bogiem dalej. I tak powinno też w naszym życiu być. i To oznacza też, że to jest rzecz osobista, że Wiara musi, to jest osobista sprawa między każdym poszczególnym człowiekiem a Bogiem. Każdy osobiście musi do tego dojść, tę decyzję podjąć. I jest też właśnie ten cytat, który trzy razy pojawia się w Nowym Testamencie: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie tu jest podkreślone to właśnie, co jest tym fundamentem, tym momentem przejścia ze śmierci do życia, uwierzenie w to, co, co Pan Jezus nam przekazał, to co apostołowie przekazywali dalej, ten treść Ewangelii. Z wiary mamy to życie wieczne. Czyli człowiek zbawiony Dlatego jest zbawiony, ponieważ uwierzył. I to jest zbawienie, które jest raz nawet na zawsze. Nie tak, że jestem zbawiony dopóki się nie potknę, tylko jestem zbawiony raz na zawsze, a prawdziwa wiara trwa. Ona się nie kończy. A przede wszystkim to powstaje niewidzialny, ale związek pomiędzy Chrystusem, a człowiekiem wierzącym i to nigdy nie może zostać przerwane. Miłość Chrystusowa ogarnia nas. Jest napisane. Może jeszcze jedno zdanie do 18 wiersza, że Chodzi o to, dlaczego apostoł przechodzi teraz od sprawy wiary do gniewu Bożego. Chodzi o to, że jeśli nie uwierzę, to Bóg postanowił, że takiego człowieka posyła na wieczne cierpienie, odrzuca od siebie i taki człowiek na wieki będzie męczyć się w jeziorze ognistym. Czyli nie chodzi tutaj tylko o e, taki dodatek do życia. Na przykład jeśli e, interesuje się astronomią, to jest e, jakiś mój wybór. Ale ktoś inny się nie interesuje i też żyje i to nic nie zmienia. Ale jeśli mówimy o wiarę Ewangelii, to jeśli ktoś e, nie uwierzy uwierzył Ewangelii, to wtedy ten gniew Boga zwraca się przeciwko takiemu człowiekowi. Albo mówiąc inaczej, gniew Boży zwraca się przeciwko wszystkim ludziom. Ale jeśli uwierzy Ewangelii, to tego gniewu już nie ma na tym człowieku. I widzimy, że zaufanie Ewangelii jest bardzo poważną rzeczą, ponieważ brak wiary skutkuje Bożym gniewem. Bóg nie pozostawi nikogo, kto nie uwierzy w Ewangelii samemu sobie. Taki człowiek nie, po prostu nie, gdzieś nie, nie zginie, nie wyparuje. On pozostaje e, jako no, przedmiot Bożego sądu. Jak to czytamy też i w Ewangelii Jana. Gniew Boży ciąży na nim. do wiersza 16 i 17 zwrócić uwagę na temat tej mocy Bożej albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego ta moc Boża z tej Ewangelii jest dlatego, że ta Ewangelia nam pokazuje, że Bóg posłał swojego Syna, aby umarł w miejsce grzesznika, w miejsce naszych grzechów, ponosząc pełny wymiar kary. Dlatego, jak gdyby, ujmuje to nas taką, można powiedzieć po ludzku, litością, że... Sprawiedliwy syn Boży, który w ogóle nie popełnił żadnego grzechu, za nas został uczyniony grzechem, za nas został ukarany. I po prostu Bóg przez tego swojego syna sprawił, że, jak gdyby ta moc ku uwierzeniu, z tego się z tego wynika po prostu że w żaden inny sposób człowiek by nie, za, nie zaakceptował takiej rzeczy i nie wziąłby od nikogo innego coś podobnego, ale po prostu tutaj, że taki sprawiedliwy Syn Boży w taki sposób to uczynił, jak nam to Ewangelia pokazuje krok po kroku, to wtedy po prostu człowieku wzbiera się jak gdyby to, że człowiek upada przed Bogiem i wyznaje te grzechy po prostu i zaczyna wierzyć w to cudowne dzieło Pana Jezusa. Jeszcze do wiersza z 17. To z wiary wiarę, to można powiedzieć, że od Bożej wierności do naszej wiary, czyli od początku do końca przez wiarę. A bowiem gniew Boży spada z nieba, albo objawia z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności. Bóg uczynił wszystko, co miał zrobić. W rejczyków jest napisane, że Bóg wielokrotnie wieloma sposobami przemawiał przez roków, ale przy końcu wieków przemówił do nas w Synu. I to już jest ostatni Boży albo ostatnia Boża łaska posłana na tą ziemię. I nic więcej Bóg nie uczyni dla wszystkich ludzi. Wiemy, że Bóg wołał do Adama Adamie, gdzie jesteś? A On mówi, skryłem się Dlatego, że słyszałem, że twój szelest czy, Że przechodziłeś”. się Skrzeszył. I Bóg tam nie ukarał go Chociaż powinien go ukarać I cała ludzkość by zginęła i nie byłoby ale jednak widzimy, że Bóg okazał łaskę i zabił zwierzę i okrył skórą tego grzesznego Adama i do dzisiejszego dnia okrywa każdego jednego z nas. Ale nie tylko skórą, ale właśnie okrył i usprawiedliwił krwią Chrystusa, baranka niewinnego, tego jedynego sprawiedliwego, który jest napisany w liście do Rzymian, w trzecim rozdziale, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Bóg wydał wyrok na wszystkich ludzi, że nie ma ani jednego, ale jeden jest. Człowiek, Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako oku za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. To jest pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział. Widzimy, że Bóg postawił tak wysoką poprzeczkę dla swojego własnego syna. I ten syn, jego, złożył się w ofierze. Sprawiedliwy za niesprawiedliwy. A ósmy rozdział, Rzymian mówi, że on, który nawet własnego syna nie oszczędził. Nie oszczędził. I nie ma innego syna. Jest tylko jeden. Czyż nasze serca... Miałyby pozostać niewdzięczne I kochani, nieraz Tak nam się wydaje, że nam się należy zbawienie Tak nam się wydaje, że my to powinniśmy mieć Ale Bogu przecież chodzi o to Żebyśmy chodzili z wdzięcznością I uwielbiali Go naszym życiem I dzień w dzień pamiętali o tym Że to łaska sprawiła że Syn Boży, Jezus Chrystus, za nas cierpiał. I teraz zmienia całkowicie apostoł Paweł temat. Najpierw mówił o tym, że chciał być tym dłużnikiem jej i przynieść im Ewangelię, ale do nich napisał list. Później krótko wspomina o tym, że on tą Ewangelię, której się nie wstydzi, może zwiastować i Żydom, i Grekom, i wszystkim. I że to Boże usprawiedliwienie jest dla każdego. Ale teraz właśnie jest ta sprawiedliwość Boża, ten sąd Boży będzie spadał na każdego, kto właśnie tego doskonałego dzieła Chrystusa Jezusa nie przyjmie. Kto odrzuci to Boże poselstwo, kto odrzuci Syna Bożego, który sprawiedliwie został osądzony za nasze grzechy przez Boga, bo oczywiście niesprawiedliwie kiedy my patrzymy z tego punktu. Ale jakże wiele ludzi jest takich, którzy uważają, że za nich w ogóle nie powinna być składana ofiara. Jeden człowiek mi kiedyś powiedział, że Syn Boży cierpiał tylko za tych, którzy są grzesznikami. Za dobrych ludzi nie cierpią. I że tylko ta ofiara Chrystusa jest za złych. A Bóg powiedział, wszyscy zgrzeszyli. I taki właśnie gniew Boży spada na takich ludzi, którzy właśnie tak myślą. Tak jak feryzeusz w świątyni, który modlił się przed Bogiem i mówił, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusi, oszuści, cudzołożnicy. To właśnie dla takich ludzi, Gniew Boży spada. Dlatego, że oni myślą, że właśnie Bóg jest tak niesprawiedliwy, że jakże może On mnie nie uratować, a takiego bezbożnika uratować. Oni zmieniają właśnie, przekręcają tą Bożą prawdę. I myślą, że tych dobrych ludzi to Bóg powinien, tak powiedzmy, z nogami włożyć do nieba. A za tych niesprawiedliwych, za tych złych, to musi być ofiara. I jeszcze właściwie wymawiają Bogu, dlaczego w ogóle ich zbawił, skoro on tacy są źli. I taki gniew spada na takich ludzi. Dlatego, że oni wywracają prawdę. Dlatego, że oni przekręcają prawdę. Dlatego, że są sami bezbożni, i innych do tej bezbożności ciągną. Ale jakby było smutno, Gdybyśmy i my myśleli, że nam się coś od boga należy, że my musimy to mieć, że nieraz może zazdrościmy jakiemuś wierzącemu. Kochani, pod nami wszystkimi jest jeden wyrok. Niesprawiedliwi. Wszyscy jednakowo. Grzesznicy. ale przez łaskę Bożę, Bożą zbawieni na wieki Drugie, drugi może jak może druga linia przeciąga się nad wszystką, wszystkimi rodzajami bezbożności i niesprawiedliwości i tym, którzy osądzają i tym, którzy są dobrzy w swoim własnym mniemaniu jest jeden wyrok, wieczne potępienie u Boga nie ma niczego innego. U Boga albo jest, jesteś zbawiony, uratowany przez Jego Syna, albo jesteś na wieki potępiony. Przez właśnie On, Jego Syn, będzie sądził każdego takiego grzesznika, który stanie przed Nim i czy będzie chciał, czy nie będzie chciał, będzie musiał zginać nogi i kolana i głowę, dlatego że nie uwierzył w tą prawdę, nie uwierzył w tą doskonałą miłość Bożą że Bóg posłał swojego Syna jako Zbawiciela Świata, a ja o to odrzuciłem. Czy zdajemy sobie sprawę, jakże to jest poważne? Ludzie mogą sobie po prostu ignorować i mogą nie wierzyć i mogą odrzucać Bożą łaskę, ale kiedyś i tak będą musieli stanąć przed Bogiem. Bez wyjątku, każdy jeden I czy to jest troszeczkę bezbożności Czy maksimum bezbożności Czy ktoś troszeczkę grzeszy Alby jeden grzech uczynił Albo po prostu całe życie grzeszy Wszyscy będą musieli stanąć przed Bogiem Bo tu jest napisane Albowiem gniew Boży z nieba Objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności I nieprawości ludzi którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Prawdę o Chrystusie. Prawdę o Jego miłosierdziu. Prawdę o tym, że właśnie, że, bo w tym tłumaczeniu yy, Gdańskie jest napisane przez niesprawiedliwość, że Bóg jest sprawiedliwy i osądzi swojego Syna, a oni to przekręcają i mówią, że po prostu, że Bóg jest niesprawiedliwy. Wykrzywiają i przekręcają prawdę. Jakże wielu takich jest ludzi. Wiele książek i wiele jest pism, które przekręcają to właśnie słowo. I żartują sobie ze Słowa Bożego. Dlatego nie mają nic na swoje usprawiedliwienie, jeśli nie zdążą przyjść do Jezusa Chrystusa. A smutno by było, gdyby ktoś tutaj słyszał Ewangelię, znał prawdę, a mimo to ignorował i ciągle odkładał i myślał, że jakoś będzie. U Boga nie jakoś będzie. Kochani, kiedy Izrael był w Egipcie i ci, którzy mieli pomazane odrzwia krwią baranka to byli uratowani a w domach egipskich nie było pomalowanych i wszyscy pierworodni zginęli czyż ten obraz do nas nie przemawia i nie pokazuje? że to właśnie to Boże Słowo ta Boża prawda. Bóg powiedział, pomarzcie, uratowani. Ci, co pomarzali, mieli, mieli ratunek, a ci, co nie, była śmierć w każdym domu. A tutaj dotyczy się to każdego człowieka, bezpośrednio. Jesteś obmyty krwią Chrystusa, zbawiony. Nieobmyty, potępiony. Po prostu Paweł sobie mówi, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. On sobie potrafił już to po prostu powiedzieć, przyznać się tak i też, że on się po prostu nie wstydzi do Ewangelii Chrystusowej. Nie ma y, takiego że w, w jakiejś sytuacji stanie i zawaha się, nie powie o tej Ewangelii o Panu Jezusie, że w nim jest zbawienie, nie wycofa się. Wie, że po prostu to jest prawda, i on ma tą y, słuszność, i że w ogóle nie ma się czego wstydzić. A bo, też wiemy, że z tym, no to tak wygląda po prostu, że jest y, gdyby ten odbiorca, kiedy chcemy powiedzieć o Ewangelii, to on daje do zrozumienia, czy ogół ludzi, że to jest wstyd w ogóle mówić o, o Panu Jezusie, że by się wstydził mówić o nim, że tak daje Ci do zrozumienia, że Ty masz się wstydzić tego, nie mówić o tym. Bo właśnie tak jak w tym XVIII przez yy, ten na koniec, przez nieprawiość płyną prawdę. Że ta, to co nieprawe, to jest to, czego nie trzeba się wstydzić, a prawdy właśnie to należy się, należy się wstydzić. Tak to po prostu yy, podaje gdyby no, ten świat. Tak? tak w świecie po jest teraz. I mamy się po prostu właśnie nie dać wyprowadzić właśnie z tego swojego stanowiska, po prostu, żeby się nie wstydzić, nie wycofać się. Też i w codziennym życiu się nie wstydzić po prostu tej Ewangelii. Nie wstydzić się, przyzwoicie ubierać. Łatwo jest się ubrać, łatwiej jest się ubrać na zgromadzenie, kiedy wszyscy się starają przyzwoicie ubrać. Wszystkim jest łatwiej się przyzwoicie ubrać, a na dzień, kiedy jesteśmy bardziej w świecie, lepiej się po prostu no, nie wystawiać. Można mniej przyzwoicie, nie wyróżniam się. Tak to po prostu wygląda i też, a y, też i Bóg co też y, i na przykład daje nam, jak na przykład yy, niewiastą, właśnie w pierwszej kolejności po prostu przyzwoity ubiór. Ponieważ na przykład jak ktoś słucha i ktoś mu mówi Ewangelię, a tu jest yy, tak po prostu ten, no nieprzyzwoity ubiór, to jest to takim zaprzeczeniem. Kiedyś, yy, po wojnie, tak jak kobieta, w radiu słuchałem takiej audycji, że ona gdyby to relacjonowała teraz na ten czas, że pierwszy raz wybrała się w, w Łodzi, wybrała się w rybaczkach, poszła na miasto i w tramwaju w tych rybaczkach, w takich w tych spodniach tam jechała, to inne kobiety po prostu ją opluły, że tak po prostu nie przyzwoicie, po prostu tak, y, że wstyd, tak się ubrać, po prostu tak wyjść w ogóle na, y, między ludzi. Dzisiaj jest odwrotnie. Można powiedzieć, jak gdyby wstyd, jest się ubrać przyzwoicie, a y, nie przyzwoicie to nie niewstyd. Całkowicie jest to odwrócone, ale my mamy po prostu zachować y, to, co mówi Słowo Boże, to, co Ono mówi, nie bać się, nie wstydzić się, bo to po prostu no, nie ma się czego wstydzić, bo to jest tą prawdą jedyną. Bo też po prostu, no, szatan nad tym pracuje, po prostu, byśmy się wybili z tego stanowiska w Panu Jezusie, że to nie warto po prostu tak być tym wiernym. Też i używa właśnie tak naszych uczuć, że no jednak Mamy takie uczucie, że ten wstyd, musimy, ten ciężar tego wstydu musimy ponosić. Należy to po prostu przełamywać. I też Bóg da tą siłę w końcu, że kiedy będziemy to podejmować, to jest też i takim egzaminem dla nas po prostu, każdego dnia. I też w końcu, tak jak ten apostoł on mógł powiedzieć, że nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. I tam jeszcze w innym miejscu, we wszystkim jestem wyćwiczony. Takie po prostu Bóg chce nas mieć. Wiernych cały czas. Nie chwiać się, nie wstydzić, bo przecież jedynie Pan Jezus jest tym prawdziwym bohaterem, tym, no tym największym. Nie ma innego. To i Jego w ogóle no, nie trzeba, nie warto się wstydzić. Bo przecież tylko w Nim jest zbawienie, tylko kto, kto Jemu uwierzy, pojena się przez Niego, ma życie wieczne, jest zbawiony, pójdzie do nieba. A każdy, kto się Jego wstydzi, nie będzie zbawiony, pójdzie do piekła na zatracenie. To czego w ogóle, można powiedzieć, się wstydzić, ale jednak mamy te uczucia i cały czas no, jest po prostu potrzeba, żeby podejmować tą walkę i nie wycofywać się z tego stanowiska jakie Bóg nam dał Dzieci Bożych. 164. 17. 188 zaśpiewanie. 188.